Dzień dobry wszystkim. Od chyba dwóch czy trzech spotkań, kiedy mam możliwość z wami się dzielić. Dzielę się takim wzorem pewnym Einsteina, znanym, prawda, wszystkim. E równa się mc kwadrat. To, to jest właśnie specyficzny wzór, bo wiecie, chyba większość ludzi nie wie, co oznacza ten wzór, ale go zna. Jakoś tak się wsiąknął w naszą popkulturę, że każdy słyszał wzór E równa się mc kwadrat. Jeśli chodzi o fizykę, to on ma swój sens, swoje odpowiednie jakby zastosowanie, natomiast też znane jest in, inne zastosowanie tego wzoru, które mam nadzieję zaraz się wyświetli, wszyscy mamy taką nadzieję, to też jest fajne, ale to nie to, o, o, ale już widzicie, tak, fragmencik, ja mogę odczytać, co tam na dole jest napisane, wy pewnie nie. E równa się MC kwadrat i to jest tak, tam gdzie jest E, jest efekt, czyli owoc. Greckie słowo oznaczające owoc znaczy dokładnie właśnie efekt. M, motywacja i o tym mówiłem na poprzednim spotkaniu, prawda? Jeśli ktoś pamięta to o motywowaniu siebie, motywowaniu siebie nawzajem i o tym mówiłem, więc dzisiaj zostaje C kwadrat, czyli ciężka praca do kwadratu. No niestety chyba nie zobaczymy, musicie mi uwierzyć na słowo, że, że jest taki wzór. Tak jak pamiętamy, Ewangelia Jana mówi 15-16, Jezus powiedział do uczniów, więc również i do nas, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc był, wasz był trwały. No i właśnie ten owoc to jest ten efekt, który Bóg, ten wymóg owocu jest w naszym życiu, i żeby ten efekt, czyli owoc w naszym życiu miał miejsce, to potrzebna jest motywacja poparta ciężką pracą do kwadratu. I właśnie dzisiaj na temat tej pracy troszeczkę powiem, oczywiście ta ciężka praca to jest taka umowna sprawa, bo przez ciężką pracę możemy rozumieć różne rzeczy, prawda? Przez ciężką pracę rozumiemy, że jest to praca wytrwała, systematyczna, czasami nudna, no teraz pięknie widać, tak? ale niestety już następny slajd się przyda. Wytrwała systematyczna, tak jeszcze jeden będzie. Jest to działanie mimo przeszkód, mimo porażek, tak, jest to praca efektywna, wydajna i coraz lepsza jakościowo. To rozumiemy pod pojęciem ciężka praca. Generalnie chodzi o to, że my musimy zrozumieć, że nas nie uminie ciężka praca. Jeśli chcemy mieć efekty, nie uminie nas praca. Wytrwała praca. Mówi się, prawda, że jeśli ktoś zostaje wirtuozem, to to jest 5% talentu, 95% ciężkiej pracy. Zawsze tak jest, bez względu na to, jaki masz talent, jak bardzo jesteś utalentowana, utalentowany, to jeśli chcesz mieć dobre, duże efekty, to musisz w to włożyć dużo dużo pracy. Dlatego to C kwadrat, że wszystko wymaga pracy w naszym życiu. Jeśli chcemy coś udoskonalać w naszym życiu, to nie ma wyjścia, jest potrzeba włożenia w to pracy. I przypowieści Salomona 14:23 mówi Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. Wiecie, to jest też ciekawe, wiecie, że tylko w Brytyjce bodajże jest użyte słowo mozolna. We wszystkich innych tłumaczeniach jest po prostu Każda praca przynosi zysk. Tak więc możemy przynieść, tak więc możemy jakby wywnioskować, że każda praca, jakąkolwiek byś robił, nawet w niedoskonały sposób, ona zawsze przyniesie zysk. I tego powinniśmy być świadomi, że to zawsze przynosi jakiś efekt. Nawet jeśli coś zrobisz niewłaściwie, kulawo, nawet jeśli coś zrobisz w jakiś niezręczny sposób, dobrze, lepiej, że tego zrobisz niż nie zrobisz. Tak więc musimy mieć parę właśnie takich fundamentów powinniśmy mieć wmontowane w nasze serca, w nasze mózgi, w naszą świadomość. Czym są te puste słowa? Puste słowa... I to jest właśnie ciekawe, że one przynoszą straty. Także my powinniśmy podejść do tego jak ekonomiści. Jeśli mówimy jakieś puste słowa, one przynoszą straty w naszym życiu. Prawda? Dobry gospodarz eliminuje straty. Więc my, jako dobrzy gospodarze naszego życia, powinniśmy eliminować te straty, które przynoszą puste słowa. I czym są te puste słowa? Puste słowa to mówienie, co byś zrobił, jak byś zrobił, że zrobiłbyś to inaczej zamiast po prostu zakasać rękawy i to robić. To jest kolejny nawyk, który gdzieś tam się pojawia. Kolejne puste słowa to po prostu jest narzekanie. Narzekanie na pracę, narzekanie na pensję. Wiecie, ja wiem, że czasami my potrzebujemy się wygadać po prostu, wylać frustrację i to jest OK, ale jeśli my w tym trwamy cały czas, to coś jest nie tak. To to przynosi straty w naszym życiu. Weźmy sobie to do serca, że każda praca przynosi zysk. Każda przysłowie mówi, że powodzenie jest udziane w pracy od początku do końca. I jedynym w słowniku, jedynie w słowniku powodzenie jest przed pracą. I zawsze tak jest i to powinno być w naszym życiu, w naszym sercu, w naszej świadomości utrwalone. Tak więc chcesz mieć efekty w życiu? Chcesz mieć owoc? To Bóg daje ci szpadel, a ty masz kopać. Tak jest zawsze. I dotyczy to każdego. W tym jest równość. Teraz no właśnie, kolejny slajdzik, taki wiele mówiący, dlatego chciałbym, żeby się wyświetlił. No właśnie. Na pierwszy rzut oka to jest to śmieszne, prawda? Gdzieś tam zabawne, siedzi sobie czterech panów, wpadli na jakiś pomysł, ale właśnie ten podpis, pracy mądrze, nieciężko. Więc potrzebujemy pewnej kreatywności, pewnej mądrości w tym, aby pracować w taki sposób, aby ta praca przynosiła jak największy efekt by była jak najbardziej wydajna, by była jak najbardziej satysfakcjonująca, tak żeby można było z niej wycisnąć wszystko maksymalnie, co można. I kaznodzieli samolomona 10.10 mówi, jeżeli stęp, stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. I tak jest zawsze w naszej pracy, że czasami, wiecie, my, Pracując walimy tą tępą siekierą, próbując coś uzyskać i jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, bo widzimy, że to nie przynosi takich efektów, jak, jakie byśmy chcieli. Prawda? I tak jak mówi tutaj słowo, lepiej byłoby się zatrzymać i naostrzyć siekierę i dopiero jak się naostrzy tą siekierę, kontynuować pracę. I właśnie dzisiaj powiemy sobie, co znaczy ostrzyć siekierę w kontekście pracy. Wiecie, ostrzyć siekierę to ogólnie jest to, pomyśleć co można zrobić, aby moja praca była skuteczniejsza, wydajniejsza, przynosiła lepsze wyniki, przynosiła większy owoc. To jest zastanowienie się jak pracować lepiej, co ulepszyć w sposobie pracy i to nie jest czas stracony, myślenie o tym. I, i również ostrzenie siekiery to również podejmowanie pewnych działań, o których powiem dalej pewnych przygotowań do tego, aby nasza praca przynosiła taki efekt, jaki pragniemy. Więc po pierwsze, co znaczy oszyć się kierę, przypomnij sobie, po co robisz to, co robisz. Zastanów się nad tym i, i taka prośba, nie odpowiadaj sobie od razu, bo my mamy wbudowane gdzieś tam na powierzchni naszych myśli są myśli, które, które wrzucamy jakby na, jako pierwsze na odpowiedź, a tak naprawdę one są czymś takim wyuczonym, czymś takim. Czymś takim, co tak naprawdę nie pochodzi z głębi naszego serca. Coś, co wydaje nam się poprawne, że tak powinno być, ale tak w głębi naszego serca wcale tak nie myślimy. Dlatego warto sobie uczciwie czasami sięgnąć do serca, do swojej głębi i uczciwie odpowiedzieć, po co robisz to, co robisz. Po drugie, zadaj sobie pytanie, czy satysfakcjonuje cię to, co robisz? I praca ma to do siebie, że czasami staje się nudna, czasami staje się uciążliwa, Wiecie, to jest, to jest ok, to jest okej, okay, że jeśli to się zdarza od czasu do czasu, ale jeśli to jest permanentny stan, który Cię dopada, to coś jest nie tak. Przy przypowieści Salomona 31, 15, 18 tam jest ten hymn Eishahail, bodajże pochwała dzielnej kobiety i tam jest między innymi zapis taki 31, 15, 18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 do poprzedniego dzielenia mojego na temat motywacji, prawda? I, i próbujemy tą motywację odzyskać, ale jeśli jest, jest to twój permanentny stan, to coś jest nie tak. Bo oczywiście praca to jest wysiłek, ale zadaj sobie pytanie, czy po wysiłku, który włożysz, kiedy skończysz dzieło, dzieło jest dokonane, czy czujesz się spełniony, usatysfakcjonowany? Jeśli tak, to okej. Okay. Są w Biblii dwa słowa na, na określenie pracy. Pierwsza to jest słowo adat i oznacza trud, znój, mozuł, i słowo to pochodzi od słowa niewolnik. I jest drugie słowo Malaka. słowo to pochodzi od słowa posłaniec. Ten rodzaj pracy to jest praca twórcza, kreatywna, jest to świadome tworzenie i ulepszanie czegoś. Pierwszy raz zostało to słowo użyte w stosunku do Boga, który stwarzał świat, że Bóg pracował kiedy wykonał pracę, był usatysfakcjonowany, bo stwierdził, że to wszystko jest dobre. I tak, tego samego rodzaju satysfakcję powinniśmy my odczuwać właśnie w naszym życiu. Więc pytanie kolejne, czy pracujesz jak niewolnik, czy tak się czujesz, czy pracujesz jak kreator, kreator, twórca? Ten malaka, właśnie malachiarz, imię malachiarz pochodzi od tego słowa, posłaniec. Właśnie bo czasami unika nam ten sens pracy i musimy wtedy w swoim sercu na nowo odpowiedzieć sobie, dlaczego pracuję. I, I odpowiedzieć sobie na pytanie, to dlaczego nie jestem usatysfakcjonowany pracą, którą wykonuję i być może trzeba byłoby coś w tym temacie zmienić, aby ta satysfakcja płynęła. Kolejna rzecz, planuj pracę. To też jest część ostrzenia siekiery. Planuj to, co masz zrobić na drugi dzień. Wiecie, dobrą rzeczą jest zapisywanie sobie, prowadzenie takiego, nie wiem jak to nazwać, dziennika, kalendarza. Planuj konkretnie i z detalami. Wyobrażaj sobie, co będziesz robił, jak będziesz robił, kiedy będziesz robił. Planowanie to też jest pewna sztuka, którą powinniśmy rozwijać. Planuj sobie, bo planując ostrzysz siekierę. I zadaj sobie cztery pytania, kiedy planujesz. Co zrobić? Dlaczego zrobić? Dlaczego to jest ważne, żeby to robić? Żeby akurat to, to, to konkretne zadanie wykonać? Zastanów się, jak to zrobić? I czwarte, kiedy zrobić? Są te cztery istotne pytania przy planowaniu, które powinniśmy sobie zadać. Kolejna metoda ostrzenia się kiery. Zastanawiaj się nad tym, co zrobić, żeby poprawić jakość swojej pracy. Jakość pracy jest bardzo ważna i ona decyduje o efektach. Dbaj o dokładność tego, co robisz, o estetykę. Dbaj o uczciwość, punktualność, słowność. To też jest element jakości. Dochowuj terminów. Wiecie, kiedy ja mówię o pracy, mamy na myśli pracę zawodową, ale również pracę w domu, w otoczeniu, w formie pomocy komuś, jak również pracę w kościele. To, to wszystko się o te wszystkie dziedziny by rozbija. I to jest właśnie ta trudność, że każda praca ma pewną swoją specyfikę i ja podaję jakieś ogólne zasady, rzucam ogólne myśli, prawda, które być może zastosujesz, być może nie, być może pasują do tego, co robisz, być może nie. Rób tyle, na ile było mówione, na, na ile było umówione, tak? I jeśli to możliwe, zrób nawet więcej. Pamiętamy, jeśli ktoś prosi Cię, abyś szedł z nim jedną milę, przyjdź z, dem, z nim dwie. To jest ten wysoki standard jakości, do którego powinniśmy dążyć. Nie zawsze jesteśmy w tym miejscu, ale to jest, to miejsce, to jest ten cel, do którego powinniśmy dojrzeć, dążyć, jeśli chodzi o jakość. Szanuj ludzi, z którymi pracujesz. To też, jest, to też jest element jakości i dbaj o pewne szczegóły, o to na przykład, jak wy, żeby odpowiednio wyglądać i pachnieć. W niektórych pracach jest to ważny element. Dbaj o otoczenie, w którym pracujesz. To też jest coś, co pomoże ci podnieść wydajność pracy. I jakość ono przyniesie ci nie tylko satysfakcję, ale będzie również ciebie promować. Ja podawałem chyba kiedyś taki przykład pewnej sprzątaczki, która sprzątała gdzieś tam w jakimś zakładzie i miała to do siebie, że nie, robiła to bardzo niedokładnie, gdzieś tam pod dywan zamiatała i tak dalej, prawda? I ona się nawróciła i stwierdziła, że to jednak nieuczciwe, już będąc osobą nawróconą, żeby pracować tak, jak ona pracowała i zaczęła to robić dokładnie. Wiecie, pewnego dnia ktoś, dyrektor wezwał ją do pracy i powiedział jej coś takiego. Wie pani co? akurat redukujemy teraz etaty, mieliśmy Panią już zwolnić, ale od jakiegoś czasu widzieliśmy, że poprawiła Pani jakość pracy, więc nie zrobimy tego. Tak więc my widzimy, że jakość ona będzie Cię promować. To jest oczywiste i naturalne. I Twoja jakość pójdzie za Tobą nawet wtedy, kiedy Cię zwolnią gdzieś w pracy. Jeśli będziesz miał opinię dobrego pracownika, jakoś, który dba o jakość, to ta opinia pójdzie za tobą. Bo to jest tak właśnie, że samo to, że jesteś dzieckiem Bożym, nie będzie cię promowało w pracy. On dał ci swojego ducha, abyś w twórczy sposób właśnie rozwijał również jakość swojej pracy. Kolejna kwestia, zadawaj sobie pytania, co możesz poprawić w jakości swojej pracy. Kolejna rzecz, która pomoże nam wyostrzyć naszą siekierę, dbaj o organizację pracy i o porządek. To się troszeczkę wiąże z jakością, ale postanowiłem to wyróżnić, bo, bo to jednak jest, niesie ze sobą pewne inne elementy. Zachowywanie porządku wokół siebie pomoże Ci organiz, zorganizować właściwie Twój system pracy, który sobie sam stworzysz. Bo każdy z nas stworzy sobie jakiś system pracy, prawda? I jeśli jest w nim chaos, to ten system będzie słabo wydajny. Jeśli jest w nim porządek, to ten system wzmocni efekty Twojej pracy. Właściwa organizacja pracy jest jak maszyna. Jeśli jakiś trybik, nie, nie, trybik niewyraźnie chodzi, to cała maszyna nie będzie odpowiednio potrzeb, funkcjonować, tak jakby mogła funkcjonować, gdyby wszystko było na swoim miejscu. Więc przygotuj sobie narzędzia do pracy, które będziesz potrzebował na zajutrz. Utrzymuj porządek na biurku, trzymaj tam tylko te rzeczy, które służą ci do pracy, które cię nie będą rozpraszać. Sprzątnij odpady po skończonej pracy, Doprowadzić stanowisko pracy do porządku, to, to, jest, to jest dbałość o organizację, dbałość o porządek i to może ci, pomoże ci też ukształtować twoją samodyscyplinę i, i porządek wewnątrz siebie. Bo wiecie, my z, myślimy z jednej strony, że musimy najpierw wewnątrz coś uporządkować dopiero na zewnątrz to ma swój wyraz, ale również jest odwrotnie. Jak próbujemy po, trzymać porządek na, od, na zewnątrz siebie, to i również wewnątrz z nas, nas zaczyna się kształtować pewien porządek. O tym też warto pamiętać. Kolejna rzecz, element uszczenia siekiery. Rozpocznij właściwie dzień. Zaplanuj i zorganizuj sobie czas pobudki o odpowiedniej porze, zjedzenie właściwego posiłku, porannej to, toalety, może modlitwy, słowa, ćwiczeń fizycznych. To już zależy od ciebie, w jaki sposób tobie... Urządzisz, ale zadbaj o to, aby rozpoczynać dzień nie w pośpiechu, ale wchodząc w pewien porządek, w pewien rytm dnia. To też Ci pomoga, pomoże w odpowiedni sposób funkcjonować w pracy. To też jest pewien element porządku. Pierwszy Koryntian 14:33 mówi, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, prawda? Pamiętamy, 14:33, właśnie że sam Bóg jest, w Nim nie ma nieporządku. I, I to jest też ciekawe, że w tym wersecie jest zestawiony porządek z pokojem, jeśli wyciągniemy właściwe, logiczne wnioski, że jeśli jest porządek, będziesz miał i pokój w swoim życiu. Tak więc organizacja to praca, zanim czegoś dokona, żeby kiedy już to, co robi, to robisz, nie okazało się, że wszystko stoi na głowie. Tak więc zadawaj sobie pytanie, co możesz zrobić, aby poprawić, aby lepiej zorganizować sobie pracę. Kolejna zasada ostrzenia się kiery, nie odwlekaj tego, co masz zrobić dzisiaj. To jest, to jest coś, co ja, powiem szczerze, się, z czym się dosyć często uporam, yy, yy, znaczy gdzieś tam walczę, prawda? Więc jeśli masz coś zrobić dzisiaj, zrób to dzisiaj. Ustal sobie porę, o której zrobisz i trzymaj się tego. Mówię, to też jest element samodyscypliny i, i to jest coś, co nas kształtuje. Biblia mówi, że jeszcze trochę pospać, trochę podżemać, a dopadnie cię niedostatek jak mąż zbrojny, prawda? I to jest właśnie to, to odwlekanie. I kolejna rzecz, kolejny moment, w którym ostrzysz swoją siekierę, praktykuj sabat, czyli po prostu odpoczynek. Jest czas na pracę, i dobrze jest sobie wyznaczyć ten czas w sposób, w sposób konkretny, w sposób precyzyjny, ale również warto sobie wyznaczyć czas na odpoczynek, na sabat. Druga Mojżeszowa 28, 11, mówi, pamiętaj o dniu sabaty, aby go święcić. Sześć dni pracować będziesz i wykonywać wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego.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 To też jest inny ciekawy temat, że ten, który się nie męczy, nie ustaje, prawda, odpoczął, ale myślę, że Bóg w ten sposób dał nam przykład, nam pewien wzór, aby go naśladować w tym. Tak więc oczywiście ten sabat to niekoniecznie sobota, tak jak rozumiana po żydowsku, prawda, ale dobrze, żebyś ty sobie ustalił taki dzień. Ja na przykład sobie ustawiłem, że to będzie od 20 w sobotę wieczorem do 20 w niedzielę w tym czasie nie pracuje zawodowo. Bo w momencie, w czasie sabatu regenerujesz swoje siły, odnawiasz swoje siły i również to może być czas, kiedy, kiedy właśnie wpadnie ci jakiś pomysł do głowy, jakaś myśl, jak ulepszyć swoją pracę. Tak więc potrzebujemy również praktykować sabat, bo wiecie, niektórzy mają takie złudzenie, jak będą pracować siedem razy w tygodniu, to będą jeszcze mieli większe efekty. To jest nieprawda. Jeśli będziesz miał sabat, jeśli będziesz miał taki moment, takie miejsce, kiedy odpoczywasz, będziesz wydajniejszy. Będziesz jeszcze wydajniejszy. Tak więc kończąc, ponieważ dzisiaj mamy jeszcze parę rzeczy do załatwienia, zakończmy na kaznodziei 10-10. Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. I my bądźmy tymi mądrzejszymi, którzy ostrzą siekierę. Amen. Amen.